To są informacje Polskiego Radia 24. Bez udziału prezydenta ma się odbyć jutrzejsze ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Jeszcze w tym tygodniu amerykańsko-irańskie rozmowy pokojowe od kilkunastu godzin trwa dwutygodniowy rozejm. Ponad 100 milionów złotych ma kosztować powstająca w Polsce krajowa sieć hematologiczna. Skorzystać mają pacjenci. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Jutrzejsze ślubowanie od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się bez udziału prezydenta. Poinformował w Polsat News Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta ocenił, że sędziowie, którzy nie złożą ślubowania wobec prezydenta łamią konstytucję. Czworo sędziów wybranych w marcu przez Sejm zaprosiło prezydenta Nawrockiego na jutro do Sejmu, gdzie złożą ślubowanie. W uroczystości weźmie udział marszałek Włodzimierz Czarzasty. Ślubowanie ma być poświadczone notarialnie. Wcześniej prezydent przyjął ślubowanie od dwójki sędziów. W sobotę rozpoczną się amerykańsko-irańskie rozmowy w Pakistanie, poinformowała o tym rzeczniczka Białego Domu. Amerykanie wysyłają do Islamabadu m.in. swojego wiceprezydenta. Pakistan to pośrednik, dzięki któremu doszło do dwutygodniowego rozejmu w zaognionej sytuacji między Iranem a USA. Rozejm to nie koniec, zapowiada z kolei premier Izraela, który wystąpił w pierwszym orędziem telewizyjnym od zawieszenia broni z Iranem. Ogłosił, że porozumienie nie obejmuje walki Izraela z Hezbollahem. Ostrzegł też, że Izrael ma jeszcze cele do osiągnięcia. Premier Benjamin Netanyahu przekonywał, że Izrael już teraz osiągnął część założonych celów. Wymienił zniszczenie irańskich instalacji nuklearnych i marynarki wojennej, a także część infrastruktury. Jego zdaniem Iran nie jest w stanie produkować nowych rakiet. Dodał jednak, że Izrael gotowy jest na dalszą walkę. Chciałbym powiedzieć, że mamy do osiągnięcia więcej celów i osiągniemy je albo poprzez porozumienie, albo poprzez wznowienie walk. Jesteśmy bowiem gotowi do powrotu do walki w każdej chwili. Palec jest na spuście. ale Premier Izraela podkreślił, że porozumienie o zawieszeniu broni nie obejmuje walki Izraela z Hezbollachem. Benjamin Netanyahu przekonywał, że ustalenia były konsultowane z Izraelem. Tymczasem jeden z punktów irańskiej propozycji rozejmu to wstrzymanie przez Izrael wszelkich operacji militarnych, także tych przeciwko Hezbollachowi w Libanie. Izrael przeprowadził dziś największe od dekad naloty na Bejrut, w których zginęło już około 250 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, i Otwart Północny Izrael. Mam nadzieję, że zawieszenie broni może jeszcze zostać uratowane, powiedział Radosław Sikorski, komentując izraelski atak na Liban. Wszystkim nam zależy, żeby nie tylko ciśnina a Ormus była otwarta, ale żeby na Bliskim Wschodzie zapanował pokój, więc no mam nadzieję, że grzeją się w tej chwili telefony i że zawieszenie broni może jeszcze zostać uratowane. Jak wiemy, Pakistan odgrywa rolę mediatora, oby się udało, no bo perspektywa jakiegoś szerszego konfliktu, nie daj Boże, także na lądzie, to jest perspektywa, której ceną byłoby poważne zawirowania w gospodarce całego Świata. Po ataku Iran ponownie zablokował cieśninę Ormusy, domaga się także wstrzymania ataków na Liban. W Polsce powstanie krajowa sieć hematologiczna, Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na to 12 milionów złotych, zapowiedziała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Nam zależy na tym, żeby wystandaryzować opiekę nad pacjentem hemato żeby od POZ-u, którym są pewne podejrzenia choroby po proces leczenia, żeby pacjenci w Polsce w każdym miejscu byli prowadzeni w sposób jednolity i w najwyższych standardach. Krajowa konsultant w dziedzinie hematologii profesor Ewa lech Maranda podkreśla, że dzięki sieci hematologicznej poprawi się jakość leczenia i skorzystają pacjenci. Będzie przygotowanych takich 19 ścieżek terapeutycznych, takich wytycznych, diagnostyczno-terapeutycznych, które będą dokładnie mówiły na jakim etapie choroby, jakie badania, jakie leczenie jest zgodne ze standardem powinno być prowadzone. Pilotaż ma objąć sześć województw i zostanie uruchomiony w drugim kwartale przyszłego roku. Koszt to ponad 100 milionów złotych. Szczątki dwumetrowego Delfina zabezpieczyli na brzegu Zalewu Szczecińskiego przyrodnicy z Błękitnego Patrolu WWF. Natrafił na nie spacerowicz niedaleko Jarszewka w Zachodniopomorskiem. Wiadomo, że znaleziony delfin to samiec, ważył około 60 kg. Szczątki nie były w dobrym stanie, nie wiadomo co było przyczyną śmierci saka, mówi Agnieszka Welkowicz z WWF Polska. Wiemy wstępnie, że na pewno nie był zaplątany w żadne pozostałości po linkach czy sieciach rybackich. Czy ta śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, czy być może ten ssak morski miał kontakt na przykład ze śrubą ze statku, no, to wszystko będzie można stwierdzić dopiero w późniejszym etapie. Szczątki delfina trafią teraz do Morskiej Stacji Badawczej na Hel. Tam naukowcy zdecydują, czy jest potrzeba szczegółowych badań. Wtedy z całą pewnością będzie można określić wiek oraz dokładny gatunek tego delfina. To nie jest pierwszy dowód na obecność delfinów w tym rejonie. W grudniu kamery zarejestrowały parę tych ssaków w Odrze w Szczecinie. Nie wiadomo, czy znaleziony delfin to jedno z obserwowanych wtedy zwierząt. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody. W czwartek na zachodzie kraju zachmurzenie małe, jedynie rano przejściowo duże. We wschodniej połowie miejscami opady deszczu ze śniegiem, po południu deszczu w Karpatach i Bieszczadach opady śniegu. Temperatura jutro od 3 stopni na Suwalszczyźnie, przez 6 w centrum, do 10 na zachodzie, a w nocy przymrozki, przy gruncie do minus 5 stopni. Klimat. W całym kraju jakość powietrza dobra lub bardzo dobra. 24% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych najwięcej z wiatru. Na zalewie Wiślanym i w zlewni rzeki Elbląg możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody. Klimat. 6 minut po godzinie 21. Wieczór w Polskim Radiu 24. Niech choć oczy całego świata zwrócone są na Bliski Wschód, to w Polskim Radiu 24 nie zapominamy o tym, co dzieje się w Europie. Paweł Wojewódka razem ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wyobrażasz sobie, bo jakiś czas temu były dyskusje na temat polexitu, a właściwie, że takiej dyskusji nie ma, ale Unię Europejską należy reformować. Wyobrażasz sobie Polskę poza Unią? Nie, nie wyobrażam sobie, bo żyłem w Polsce poza Unią większość swojego dorosłego życia. No ale teraz pojawiają się głosy, że ta Unia wymaga zmian. Yy, ona wymaga innego spojrzenia. Nie yy, na Unię, a na tych, którzy to krytykują jako to stowarzyszenie dobrowolne, stowarzyszenie państw europejskich. No to pomówmy o tym. Pomówmy. Pomówmy o tym. A dziś pomówię z panem doktorem Michałem Dudkiem z Instytutu Rolnictwa Rozwoju Rolnictwa Wsi i y, Polskiej Akademii Nauk. Witam pana serdecznie panie doktorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Instytut Rozwoju Wsi, wsi i Rolnictwa, rolnictwa tak. Polska Akademia Nauk. O, dziękuję serdecznie za poprawienie. Zawsze to jest pomocna dłoń podana. Panie doktorze, może zacznijmy od troszkę innej sprawy, która też się łączy z Unią Europejską, a mianowicie od Mercosuru. Prezydent Nawrocki wysłał list do premiera Tuska w sprawie tego, żeby przystąpienie Polski do Mercosuru, a w ogóle przystąpienie Unii do Mercosuru, oddać pod rozsąd CUE, żeby CUE przyjrzało się, czy owe związki są zgodne z prawem unijnym i prawem poszczególnych krajów. I co pan na to? Może zacznijmy od tego, że tutaj chodzi o to, że, że Unia Europejska nie ma przystąpić do Mercosuru, tylko chodzi tutaj o umowę o wolnym handlu między MERCOSUREm, czyli ugrupowaniem no tak, państw, tak, to skrót tak, Ameryki Południowej, czterech państw i Unii Europejskiej. I oczywiście m, można to tak skomentować, że tutaj już Parlament Europejski w styczniu tego roku zdecydował o skierowaniu takiego wniosku do Trybunału Sprawiedliwości i ten wniosek jest procedowany. Natomiast jest tak, że częściowo ta umowa wejdzie w życie już w tym roku. To znaczy będzie ona obowiązywała, natomiast sprawa będzie się toczyła też równolegle przed Trybunałem Sprawiedliwości. I można by powiedzieć ogólnie, że w ogóle w polskiej debacie publicznej, jeżeli chodzi o relacje handlowe Unii Europejskiej z tak zwanymi ugrupowaniami trzecimi albo państwami trzecimi. Jest wiele nieporozumień, nieścisłości, prostych argumentów. Niewiedzy? Niewiedzy również. Padają argumenty, które są zbyt upraszczające, pomijające bardzo dużo takich korzystnych stron, które... Polska, ale też cała gospodarka unijna da asumpt do tego, żeby odnosić również gospodarcze korzyści, szczególnie w takich czasach, z którymi mamy obecnie do czynienia, rosnącego protekcjonizmu, też deficytu różnych surowców i różnych produktów w Unii Europejskiej. Umowa z Mercosurem oczywiście wiąże się z szeregiem ryzyk, ryzyk gospodarczych, środowiskowych. Jak, też każda, dla, umowa jak każda umowa gospodarcza. Z tym, że na tę chwilę nie, nie możemy przewidzieć wszystkiego. I wydaje mi się, że to, co jest zastanawiające, to ta właśnie jednomyślność trochę w debacie publicznej, że rzadko eksperci wypowiadając się na ten temat wskazują na takie argumenty i one padają. Natomiast wydaje mi się, że Zbyt mało mówimy również o, o korzyściach wynikających z tej umowy. Ja przyjrzałem się doniesieniom prasowym dotyczącym protestów w europejskich innych krajach i zwróciłem uwagę na to, że właściwie już takich protestów nie ma. One były rzeczywiście i Francuzi, i Włosi, czyli te, i troszkę Hiszpanie, te kraje rolnicze takie o bardzo mocnym rolnictwie, one były przeciw. Teraz to jak gdyby Uciszyło się. No i tu jedna rzecz, no Republika Włoska, e, Giorgia Meloni e, nie, jednak nie poddała się argumentacji prezydenta Nawrockiego, który obiecywał, że przekona stronę włoską do tego, żeby tą mniejszość blokującą zbudować, no, nie udało się Włosi. Przystąpili do tej umowy gospodarczej i jakoś protestów tam specjalnych nie ma. Tak, zgadza się. Nadal jest kilka krajów, które są przeciw, w tym między innymi Polska. Włosi zmienili zdanie. Wydaje się, że tutaj bardziej Chodzi o to, żeby wywoływać pewne wrażenie, żeby podawać proste argumenty, które tłumaczą skomplikowaną rzeczywistość albo po prostu są, że tak powiem, żerowaniem na jakiejś niewiedzy czy braku informacji albo też na obawach, bo... Wiadomo, że wszystkie posunięcia w sferze gospodarczej czy politycznej wiążą się z pewnymi dylematami i nic nie jest zero-jedynkowe. Natomiast wielu polityków, tutaj mamy do czynienia też w Polsce z taką sytuacją, po prostu na tych obawach próbuje zbić kapitał polityczny. No, nie tylko na tych. Na obawach, które są skierowane wobec Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem, i przyglądając się polskiemu rolnictwu przez te 21 lat już, tak, to tak spojrzałem, 471 miliardów złotych przez te 21 lat ponad nawet spłynęło do Polski w, w ramach dopłat bezpośrednich dla rolników. Mało tego, fundusze strukturalne bardzo potężne, które no, zakup maszyn, modernizacja gospodarstw, dostęp do jednolitego rynku Unii Europejskiej, czyli możemy sprzedawać swoje produkty tam we wszystkich krajach Unii Europejskiej de facto bez ograniczeń. Eee, no, rozwój przedsiębiorczości na wsi to też przecież gigantyczne fundusze, że przetwórstwo chociażby na miejscu, tu nie trzeba gdzieś wozić. Można założyć firmę i takie firmy są, co widać. Ale poza tym jeszcze tak zwane badanie organoleptyczne polskiej wsi, hmm. <głos》>, czyli obserwacja. No trzeba stwierdzić, że jak się jedzie przez polską wieś, a na przykład w tym pasie, który jest dosyć tradycyjnym takim konserwatywnym pasem, czyli wschód polski, no to przecież te gospodarstwa wyglądają tak żurnalowo niektóre, naprawdę. To prawda, zgadza się. Doskonale, że pan o tym wspomniał, bo tak jak przy Mercosur mamy dylematy, mamy różnego rodzaju argumenty, yy, są pewne ryzyka, tak przy kwestii Unii Europejskiej i członkostwa Polski wydaje mi się, że sprawa jest dużo bardziej trywialna. To znaczy, że te 21-22 lata, które już y, uczestniczymy we wspólnocie, tak, to, to, to jest, ja bym to określił, może pana zaskoczę, bo pan świetnie wymienił bardzo wiele argumentów, ale powiedział pan głównie o argumentach ekonomicznych. Natomiast y, ja odbieram to z perspektywy skoku cywilizacyjnego, bo to pod tym pojęciem możemy po prostu dodać różnego rodzaju inne argumenty, czyli argumenty instytucjonalne, kulturowe, społeczne i oczywiście szereg, szereg argumentów ekonomicznych i finansowych. I tutaj wydaje mi się, że sprawa jest prosta i jednoznaczna i możemy rozwinąć te wątki, w jakich, w jakich aspektach, w jakich wymiarach rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie, ludność wiejska, a potem dalej My wszyscy jako społeczeństwo skorzystaliśmy, ale też jest naszym udziałem stało się właśnie pewnego rodzaju stał się pewnego rodzaju skok cywilizacyjny, skok kulturowy, ale też no, historycznie to, to, to jest bez dwóch zdań. Coś, co, co ukształtuje, ukształtowało i stanowiło swego rodzaju takie przełamanie klątwy jakiejś historycznej, można by powiedzieć. Mój przyjaciel, który jest rolnikiem właśnie ze schodu, czyli na ściana wschodnia, który jest mocno prawicowy, no tak przełykając ślinę mówi do, do mnie, słuchaj, no, no, muszę ci to powiedzieć. To, wiesz, trudno mi to przechodzi przez gardło, ale to jest złoty wiek polskiego rolnictwa. Nigdy polskie rolnictwo nie miało tak dobrze jak teraz. I to mówi naprawdę człowiek o bardzo prawicowych poglądach i pokazuje tu sąsiad, tu sąsiad, tu sąsiad. No i ja, proszę, jak wyglądają nasze domy, jak wyglądają nasze gospodarstwa? No oczywiście borykamy się z problemami związanymi, gdzie sprzedać, jak sprzedać, obrodzi, nie obrodzi, zły przepis, no ale to jest normalne. Tak, to jest normalne, bo działalność rolnicza to tak naprawdę działalność to gospodarcza. To no tak. to nie, to działalność to no tak. gospodarcza specyficzna co prawda, ale specyficzna, yy, wiążąca się z wieloma ryzykami pewnego rodzaju strategiczna, unikalna i tak dalej. Natomiast pana przyjaciel miał absolutną rację. To znaczy, że ten modernizacyjny skok, który się dokonał, no jest taki bezprecedensowy. Natomiast no nie możemy zapominać o tym, że... No wspomniałem o tej specyfice rolnictwa. Jest tak, że... Jest to taki rodzaj działalności, który jest uzależniony od wielu różnych czynników prawda, biologicznych, agroklimatycznych. Też jeżeli chodzi, jest specyficzny, jeżeli chodzi o ekonomię, o, o finanse. I tutaj można powiedzieć, że te wahania, cykle na rynku koniunkturalne powodują to, że to jest bardzo ryzykowna działalność, wymagająca bardzo dużej wiedzy i wymagająca też pewnego rodzaju odporności. I sam, samo w sobie rolnictwo jako sektor gospodarczy wymaga specjalnego traktowania i tu kłania się dorobek ekonomii czy ekonomiki rolnictwa, który mówi o tym, że wszystkie państwa, które są zamożne wśród tych krajów, między innymi dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej staliśmy się zamożnym krajem, dołączyliśmy do tej grupy. I wszystkie państwa wspierają rolnictwo i polityka rolna jakby silnie ingeruje, czy krajowa, czy unijna, w te relacje rynkowe. I nie ma państwa, które, czy Japonia, czy Stany Zjednoczone, czy Australia, czy Szwajcaria, czy też państwa ugrupowania, jakim jest Unia Europejska, przez strategiczne znaczenie rolnictwa, ono stara się ten sektor zachować, mieć, dotuje go, ale też reguluje relacje rynkowe i z drugiej strony daje przestrzeń na taką swobodę działalności gospodarczej, która jest właściwa dla innego rodzaju sektorów. Tak? Dlatego wydaje mi się, że to, że mówi się o swego rodzaju takim rolniczym państwie dobrobytu. I, i właśnie Unia Europejska y, zapewnia taki dobrobyt. Chociaż z drugiej strony od tak. czasu do czasu płoną opony, wysypywane jest zboże albo wylewana gnojowica. Tak, zdarzają się protesty. Y, są one częste i nie są niczym nienormalnym. Ja bym powiedział, że od, w Unii Europejskiej w wielu krajach takie protesty były, są i będą. I tak samo będą, były, są w Polsce, ponieważ dzieje się tak, że polityka rolna jest no, takim bardzo dużym działem w ramach integracji europejskiej i rolnicy słusznie, wiedząc, że bardzo wiele zależy od Unii Europejskiej, kierują swoje postulaty mniej do Aktualnie, prawda, rządzących czy, czy do rządów krajowych, ale wiedząc o tym, że bardzo dużo dzieje się w Brukseli, tak i, i ich los też jest jakby kształtowany, czy ich dobrobyt w, w Brukseli i. W, czyli może tutaj to nie jest do, dobre powiedzenie, że w Brukseli, bo my też jesteśmy Brukselą, prawda, i też współkształtujemy politykę Unii i wspólną politykę rolną również. Panie doktorze, to wobec tego, jeżeli. Wieś rzeczywiście bardzo dużo zyskała po wejściu Polski do Unii Europejskiej. To jest niezaprzeczalne. Yy, bardzo wielu rolników zmieniło swój stan cywilizacyjno-majątkowy. Nagle mm. okazało się, że to są przedsiębiorcy, z poważni przedsiębiorcy, a nie chłoporobotnicy. Bo tak kiedyś w Polsce było. Jednak ta grupa tak zwanych chłoporobotników była bardzo, bardzo liczna. Czyli to byli ci rolnicy, którzy mieli niewielkie areały, niewyspecjalizowane. A oprócz tego pracowali jeszcze w gospodarstwie państwowej na różnych stanowiskach, fabrykach, jakichś zakładach. I stąd się właśnie ten termin chłoporobotnicy. I nagle okazało się, że to już są poważni przedsiębiorcy. To dlaczego jest dość liczna grupa polskich rolników czy polskich mieszkańców wsi? To można też tak powiedzieć, którzy są przeciwnikami Unii Europejskiej i wykazują wyraźną chęć wyjścia z tych struktur. Mówią o tym głośno. No, w Wielkiej Brytanii to rolnicy przeważyli szale, yy, prawda, wyjścia wysp z Unii Europejskiej. Tak, to, to bardzo dobre i ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że też, żeby oddać taką sprawiedliwość i może sięgnąć do badań, można powiedzieć, że akurat wśród rolników to jest znaczy, zwolnicy zitu, jeżeli chodzi o badania reprezentatywne ilościowe. Jest trochę, trochę ich więcej niż średnio w innych grupach społeczno-zawodowych, ale nie należą do grupy, który na przykład która jakby przoduje w tych nastrojach polegzitowych, bo tutaj możemy wskazać chociażby robotników wykwalifikowanych, jest taka kategoria społeczno-zawodowa, czy oso osoby bezrobotne. No, wśród nich jest więcej osób, które, które są za polexitem. Też przeglądając te badania, można by powiedzieć, że rolnicy dostrzegają te korzyści. To, że obserwujemy w telewizji, czy, czy na przykład w mediach protesty i wypowiedzi rolników, to, to nie znaczy, że, że wszyscy są przeciw. Wiadomo, są sytuacje, które skłaniają do protestów. Też część osób protestuje. Powiem panu więcej, nawet znalazłem takie badanie, które pokazuje, że 15% rolników jest za umową Unii Europejskiej z Mercosurem. I to jest wiarygodne badanie, bo to jest badanie Cebosu. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o, o, o to, to faktycznie no, wśród rolników jest... Są większe nastroje eurosceptyczne i wśród rolników więcej osób ma na przykład takie orientacje konserwatywno-prawicowe, które jakby się rzeczy, za którymi idą pewne deklaracje, ale też wśród rolników jest więcej osób, które obawiają się utraty suwerenności, bo wiedzą... Odpowiedzieliśmy już na to pytanie, że część rzeczy ważnych dla nich kształtuje się w instytucjach unijnych, tak? w instytucjach na styku między rządami krajowymi a instytucjami unijnymi. A mają świadomość tego, że gdyby Polska dokonała poleksitu? to to wszystko, co przeczy... mówiłem na początku, czyli te korzyści, one by odpłynęły, bo wtedy państwo by musiało dotować z naszych pieniędzy. Czyli powtórzyłaby się sytu... polskie rolnictwo. Czyli powtórzyłaby się sytuacja, tak jak z kopalniami, 10 miliardów rocznie z budżetu państwa jest przekazywane do polskiego przemysłu wydobywczego, żeby go podtrzymać. No, gdyby doszło do, do fakt, że my za, wpłacamy pieniądze do Unii Europejskiej, że jest nasza składka. Ale to jest jak gdyby poza naszym budżetem. To znaczy, ta świadomość, że to nie płacimy z budżetu na... Płacimy, ale nie płacimy. Mhm. I nagle okazałoby się, że trzeba utrzymywać w swoje... Będę musiał utrzymywać mojego przyjaciela, który mieszka na wsi i jest prawicowy, ale jest zadowolony, że jesteśmy w Unii Europejskiej, bo widzi korzyści. Myślę, że to nie jest jednorodna grupa. Myślę, że dużo osób nie ma. Też część osób ma taką świadomość i w pierwszej chwili są deklaracje takie radykalne, prawda? Ale tak po, po jakimś zastanowieniu wydaje mi się, że jeżeli na przykład porozmawiałby pan i tak rozmawia pan też właśnie z osobami, które trudnią się rolnictwem, to, to wydaje mi się, że takich jednoznacznych deklaracji, no może poza jakąś tam częścią nie, nie, nie padałyby takie, takie stwierdzenia. I, I to wspomniał pan o, o, o tych korzyściach. Wydaje mi się, że sytuacja byłaby o wiele gorsza i też trzeba sobie uświadomić to, że dzięki członkostwu i dzięki tym środkom, ale też innego rodzaju korzyściom po prostu jesteśmy w innym miejscu i mogła dokonać się swego rodzaju transformacja rolnictwa. Niezależnie od tego, że nadal mnóstwo rzeczy jest nierozwiązanych, mamy wiele słabości, dużo rzeczy wymaga naprawy i też jest tak, że środki unijne z pewnością pomogły w tej transformacji, pomogły na przykład części gospodarstw wznieść się na poziom, który jest tak naprawdę równorzędny z gospodarstwami we Francji czy w Niemczech. Natomiast część gospodarstw i tak jak nie radzi, nie radzi sobie na rynku, y, jest likwidowana i w ostatnich latach mieliśmy do czynienia właśnie, że tych gospodarstw ubywa. No, na przykład y, przez dwie dekady było 600 tysięcy ponad gospodarstw i w dużej mierze są to takie podmioty, które, czy były to takie podmioty, o których Pan wspominał, tak? Małe, niedochodowe i zmierza to w tak zwanym kierunku, czy jest to taki proces dezagregacji gospodarki, mimo tego, że rośnie efektywność produkcji, rośnie nam produkcja, natomiast udział rolnictwa w PKB spada i też zmniejsza się liczba osób trudniących się rolnictwem, dlatego są to Takiego, takie procesy właściwe dla gospodarki rynkowej, właściwe dla państw zaawansowanych, jeżeli chodzi o rozwój społeczno-ekonomiczny. No i dlatego też fundusze unijne trafiają na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, nie tylko rolniczej, ale około rolniczej, żeby ta luka, te osoby, które stracą gospodarstwo, nie są w stanie prowadzić tego małego gospodarstwa, mogły znaleźć zatrudnienie czym innym. Ma pan rację. Rolnictwo jest tak samo jak obszary wiejskie spełniają różne funkcje i oprócz funkcji takiej komercyjnej, rolniczej, mamy do czynienia z różnymi innymi funkcjami przyrodniczymi, tak, turystycznymi, z funkcjami rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej. Panie doktorze, rolnictwie można byłoby długo. Troszkę pan wyjaśnił, że nie wszyscy, że tylko 15% procent jest tak naprawdę sceptyczna wobec rolnictwa. To nie jest najgorszy, znaczy wobec Unii Europejskiej, no ale jak się rozmawia na polskiej wsi o Unii, to jest mimo wszystko pewnego rodzaju krytyka. Dziękuję serdecznie. Doktor Michał Dudek, Polska Akademia Nauk. Bardzo panu dziękuję za wizytę u nas. Bardzo dziękuję. Reklama.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 Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Zostali wybrani w marcu, ale ślubowanie złożą dopiero jutro. Mowa o sędziach Trybunału Konstytucyjnego. Do zaprzysiężenia dojdzie w gmachu Sejmu, a nie w Pałacu Prezydenckim. Jak poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki nie weźmie udziału w uroczystości. Obowiązkiem prezydenta jest przyjąć od nich ślubowanie, mówił z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka. Ci sędziowie są już sędziami. Na nich ciąży obowiązek. Jak ten obowiązek wykonają, to już jest decyzja tych sędziów, jeżeli faktycznie jest tak, że pan prezydent nie chce swojego obowiązku dopełnić. Opozycja odpowiada, że bez obecności prezydenta ślubowanie będzie nieważne. Poseł PiS Szymon szymkowski welsenk podkreślił, że Karol Nawrocki ma wątpliwości dotyczące wyborów sędziów przez Sejm. Prezydent stara się znaleźć wyjście z tej sytuacji. Gdyby prezydent nie przyjmował ślubowania tak wobec szóstki sędziów, państwo byście mnie pytali, dlaczego nie przyjmuje ślubowania wobec szóstki sędziów. Prezydent rozpoczyna procedurę i kiedy jasno mówi, że zamierza tą procedurę dokończyć, no tylko te wątpliwości muszą być wyjaśnione, wkracza marszałek Sejmu bez żadnej podstawy prawnej. Wysyła zaproszenia na to, żeby tutaj wydarzyła się rzecz, którą w ogóle trudno mi nazwać, no bo to na pewno nie będzie ślubowanie. Prezydent odebrał na początku kwietnia ślubowanie od dwojga powołanych przez sejm sędziów, Dariusza Szostka i Magdaleny Będkowskiej. Jeszcze dziś dojdzie do rozmów prezydenta Stanów Zjednoczonych i sekretarza Generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, powiedziała rzeczniczka Białego Domu. Chodzi o ewentualne opuszczenie NATO przez USA. Ten temat Donald Trump poruszył po raz pierwszy po tym, jak niektóre kraje członkowskie sojuszu odmówiły mu wsparcia w wojnie z Iranem. Wtedy amerykański prezydent nazwał NATO papierowym tygrysem. Za miesiąc w Warszawie rozpocznie się 35. Festiwal Mozartowski. Na chętnych będzie czekać kilkadziesiąt wydarzeń, gali, oper, koncertów kameralnych, oratoryjnych, warsztatów, spektakli dla dzieci. To będzie wyjątkowe wydarzenie, zapowiada dyrektorka warszawskiej opery kameralnej Alicja Węgorzewska-Wiskert. Zaczynamy Cozy Fantutę, nową realizacją w reżyserii Pawła Szkołtaka. Potem przejdziemy przez wszystkie nasze tytuły, które dotychczas graliśmy, czyli Wesele Figara, Uprowadzenie z Seraju, Idomeneo, Czarodziejski Flet, La Clemenza di Tito, ale mamy nowych dyrygentów, będzie Alessandro De Marchi prowadził w Filharmonii Narodowej koncertowe wykonanie Donjowaniego, gdzie zaśpiewają największe polskie gwiazdy występujące na scenach zagranicznych Andrzej Filończyk, Krzysztof Bączyk. Adam Palka. Po raz pierwszy gościem festiwalu będzie Teatr Marionetek z Düsseldorfu ze spektaklem Uprowadzenie z seraju. Wystąpi też Młodzieżowa Orkiestra Mozartowska, która będzie doskonalić się pod dyrekcją australijskiego dyrygenta Beniamina Baila. 33 minuty po godzinie 21 w Polskim Radiu 24. Iran może wycofać się z zawartego niedawno rozejmu, jeśli ataki na Liban będą kontynuowane. Tak wynika z doniesień irańskich mediów. Sytuacja na Bliskim Wschodzie ponownie staje się bardzo napięta. Agencja ta z nim powołując się na anonimowe źródło przekazała, że zawieszenie broni obejmowało wszystkie fronty konfliktu, w tym Liban. Według tych informacji dalsze działania zbrojne w tym kraju mogą doprowadzić jednak do zerwania porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem izraelska armia przeprowadziła jeden z największych ataków od początku wojny. Uderzenie skierowano w cele Hezbollahu także w gęsto zaludnionych rejonach Bejrutu. Według izraelskiego wojska celem była infrastruktura organizacji oraz jej bojownicy, w tym sekretarz generalny, którego los pozostaje nieznany. A więcej na ten temat już w stanie dnia. Stan dnia no właśnie, rozejm na Bliskim Wschodzie pozostaje cały czas niepewny, ale jego zawarcie było konieczne, tak ocenił ekspert do spraw bezpieczeństwa Łukasz Napiórkowski. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreślał, że Waszyngton nie miał w tej sytuacji wielu możliwości manewru. Między innymi docierały do mnie takie informacje dość szokujące, mianowicie Irańczycy planowali swoje obiekty infrastruktury krytycznej obstawiać cywilami, czyli na przykład studentami uniwersytetów. Również Iran był nastawiony na eskalację. I tutaj trzeba podkreślić ten ogromny sukces dyplomacji pakistańskiej. Jednak został ten rozejm przeforsowany, co prawda na 14 dni. I tu trzeba jeszcze podkreślić, że ten rozejm jest bardzo niepewny. Ale spoglądamy na to, co dzieje się nie tylko w Iranie, ale również w Libanie, bo Ministerstwo Zdrowia Libanu poinformowało o dziesiątkach ofiar śmiertelnych i setkach rannych. Bilans może jeszcze wzrosnąć, ponieważ wiele osób znajduje się pod gruzami zawalonych budynków. Według władz w ciągu zaledwie kilku minut na miasto zrzucono około 150 bomb, co doprowadziło do poważnych zniszczeń. O komentarz w tej sprawie proszę profesora Przemysława Turka, Iranisty Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dobry wieczór panie profesorze. Dobry wieczór, proszę Państwa, jestem arabistą, nieranistą. Cały czas usiłuję to zmienić, a to jest, to jest zasadnicza różnica. To zostajemy w temacie tego, co dzieje się w Izraelu, co dzieje się w Iranie, co dzieje się w Libanie. Panie profesorze, izraelska armia przeprowadziła dziś jeden z największych ataków od początku wojny. Uderzenia skierowano w cele Hezbollahu, także w gęsto zaludnionych rejonach Bejrutu. Izrael nie zamierza kończyć tej wojny? To znaczy, premier Netanyahu dzisiaj, całkiem niedawno, otwarcie powiedział, że zawieszenie broni nie obowiązuje akcji izraelskich w stosunku do, do Libanu. I chodzi im konkretnie oczywiście o, o zniszczenie Hezbollahu, przynajmniej to zakłada. No tak, ale z drugiej strony Iran odpowiada, jeżeli dalej będą prowadzone działania ze strony Izraela, to to zawieszenie broni m, nie ma racji bytu, bo y, zawieszenie, to, to, to porozumienie miało zakładać, że wszystkie strony konfliktu, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Izrael powstrzymają się od kolejnych ataków. To jak to rozumieć? Tak, tylko, że to zawieszenie broni wcale nie jest oparte na jakichś konkretnych przesłankach. To, to co mówi, to, co podaje strona irańska, yy, ma się nijak do wypowiedzi, ostatnich wypowiedzi prezydenta Trumpa oraz, oraz praktycznie rzecz biorąc yy, jego rzeczniczki. Bo tam, jak wspomniano wyraźnie ostatnie wypowiedzi, polegały na tym, że kwestia Libanu akurat jest kwestią długorzędną. No i tu, tutaj zawieszenie broni ma, ma dotyczyć, yy, zawieszenia broni między tak naprawdę Stanami Zjednoczonymi a a Iranem. Izrael zobowiązał się do przestrzegania, zawieszenia broni z Iranem, ale oczywiście nic nie, ani słowem nie, wspomni, nie wspomina się o tym, że, że kwestia Libanu jest tutaj najważniejsza czy kluczowa, a, a sam, sam Izrael otwartym tekstem powiedział, że będą kontynuowali działania, będzie kontynuował działania przeciwko Libanowi. To panie profesorze, to zapytam wprost, co właściwie osiągnięto w ciągu tych ostatnich kilkunastu godzin, kiedy na początku Donald Trump mówił o tym, że cała cywilizacja zostanie zniszczona, a na chwilę przed upływem ultimatum mówił o miażdżącym zwycięstwie. Co na ten moment osiągnięto pańskim zdaniem? Na razie sytuacja jest, powiedziałbym, patowa z kilku względów. Po pierwsze... No, Stany Zjednoczone no, wydały dosyć dużo pieniędzy na, na działania zbrojne, które na razie nie, nie przyniosły za dużo, bo musimy poczekać, aż zostanie odblokowana ciśnina ormus, czy jak powiem, ormus po arabsku. To jest raz. Z drugiej strony Iran wystawił, że tak powiem, listę dziesięciu punktów, które zostały, jak twierdzi Biały Dom, orzucone, ale to, to prawdopodobnie na podstawie jakichś dziesięciu punktów, bo to jest w dalszym ciągle niejasne. Tego Biały Dom nie, nie podał otwartym tekstem. Doszło do, do porozumienia. Te punkty, które, które, które zgłaszał Iran, są no, niekoniecznie do przyjęcia, bo one na przykład, w Iran domaga się umożliwienia nakładania opłat za statki przepływające przez ciśnienie ormuz, po to, ormuz, żeby jak to się mówi, pokryć szkody spowodowane przez, przez ataki izraelsko-americanal izraelsko. Amerykańskie z jednej strony, z drugiej strony no, wszystkie strony ogłosiły zwycięstwo. Iran ogłosił zwycięstwo, Stany Zjednoczone ogłosiły jeżdżące zwycięstwo, a nawet Zjednoczone Emiraty Arabsy Arabskie ogłosiły zwycięstwo, więc sytuacja jest taka, powiedzmy sobie szczerze, patowa. Iran w dalszym ciągu, no musimy poczekać, aż Iran odblokuje Cieszyny Ormus. Już w tej chwili strona, strona amerykańska powiedziała, że oczekuje od, odblokowania w, w najbliższych dniach. Więc też jest pytanie, czy to będzie takie możliwe, po drugie to nie jest takie proste. To kilkadziesiąt jest w na, na, na, na Zatoce Perskiej, tam już nie pamiętam ile, ale kilkadziesiąt czeka na przepłynięcie przez Cieślinę. Więc to, to, to, jest, to jest bardzo trudne zagadnienie logistyczne. I wydaje mi się, że, że byłby to dosyć poważny kłopot yy, ogłaszać, że to jest tak zwane zwycięstwo. Nie wiem, ja nie jestem wojskowym, ale, ale, ale, ale ten siedmiotygodniowy konflikt przyniósł... Yy, troszeczkę nie za bardzo wyraźne korzyści. To infrastruktura yy, infrastruktura i została bardzo mocno naruszona. Zniszczono prawdopodobnie część yy, infrastruktury generalnie wojskowej. Naruszono tam, yy, yy, przynajmniej te instalacje dotyczące rakiet balistycznych i tak dalej. Yy, yy, ale kłopot polega na tym, że również Stany Zjednoczone musiały bardzo dużo wydać na ten konflikt, bo ponad prawie 3 miliardy dolarów to są straty w sprzęcie, zginęło 15 żołnierzy amerykańskich, prawie 600 zostało rannych i teraz w jakiś sposób trzeba będzie, będzie to wytłumaczyć no, rodzinom tych poległych czy rannych. Ja wiem, że to jest wszyscy to traktują jako poważną operację wojskową i dlatego trąbi się o, o zwycięstwie, ale, ale potem przyjdzie czas na refleksję. Czy opłacała się skórka z No to. Z... Spójrzmy na to, co dzieje się w regionie, bo chyba takim nieoczekiwanym bohaterem zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem stał się Pakistan. Jaką rolę, pańskim zdaniem, w zapobieganiu eskalacji tego konfliktu odegrały właśnie władze w Islamabadzie? One były bardzo takim korzystnym mediatorem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem z prostej przyczyny, ponieważ rząd Pakistanu bardzo sobie ceni obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to, to, to premier Pakistanu wystąpił z propozycją przyznania Donaldowi Trumpowi nagrody Nobla, pokojowej oczywiście za, jak to się twierdzi, uśmierzenie konfliktu między Pakistanem a Afganistanem. Więc to jest pierwszy argument taki, że dla Stanów Zjednoczonych było to, było to, był to nazwijmy to sobie mediator akceptowalny. Z drugiej strony najprawdopodobniej sam Pakistan oprócz tego, że oczywiście prowadził tam działania rzeczywiście mediacyjne, on jest, on jest dosyć blisko, on ma bardzo dobre stosunki z państwami sąsiednimi, z Iranem włącznie, prawda, bo tam jednak są te pewne powiązania, że jest to w, w, w, w, w, w Pakistanie jest też w, w, w, w grupa muzułmanów. W no, duża grupa oczywiście, w, więc wydawało się, że ona właśnie przez te takie w miarę dobre kontakty, on sobie mógł pozwolić na, na mediację. Niektórzy twierdzą nawet, że inne państwa arabskie mogły się zaangażować, gdyż czytałem, że prawdopodobnie mógł na to witać taki czy inny pośredni wpływ mógł mieć Egipt. Nie jestem pewien, ale Egipcjanie to też gdzieś tam po bokach podkreślają, więc, więc byłby to taki dobry mediator rzeczywiście dla obu stron. A jakie osiągnięto cele w tej chwili, trudno jest powiedzieć, bo, my, bo y, ani, ani Biały Dom, ani, ani, ani, ani Iran y, nie, nie wysyłają... Y, y, samych informacji. One są nieco sprzeczne, prawda? W przypadku Iranu yy, y, y, oczywiście odniesiono zwycięstwo takie czy inne. Yy, y, poradzimy sobie i czekamy teraz na realizację tych takich czy innych planów. A co możemy powiedzieć na temat e, możliwości negocjacji i tych zdolności dyplomatycznych ze strony Pakistanu? Bo podobno w te rozmowy zaangażował, e, że, że Pakistan był tym krajem, który bardzo dążył i był najbardziej zdeterminowany do tego, żeby e, zawrzeć ten pokój, że również ze strony Pakistanu były takie sygnały w stronę Chin, żeby w ten sposób próbować negocjować. Czy to prawda i czy zgodziłby Pan się z taką opinią, że to największy sukces dyplomatyczny Pakistanu ostatnich lat? To znaczy, jest to duży sukces, oczywiście, tylko tak jak mówię, zawsze dzieci, znaczy ojców sukcesu jest zawsze bardzo dużo, więc Dobra. zawsze jesteśmy pewni, kto tam naprawdę jeszcze odgrywał dodatkową rolę. Tak, ale no i no, Pakistan musiał w jakiś sposób zadziałać, ponieważ i dla, niego, dla niego to jest też dosyć ważna rola dyplomatyczna. Pakistan uważa się za mocarstwo atomowe, no ma broń atomową, to musimy o tym pamiętać, więc, więc jego rola, no, na przykład w opozycji do Indii, i tak żeby pokazać, że oni są również tym ważnym, odgrywającym tej decydującą rolę w świecie muzułmańskim głównie, no jest, jest to dla nich bardzo ważna rola i rzeczywiście jest to, jest to przynajmniej na razie sukces dyplomatyczny, ale jak to się mówi nie chwali się dnia przed zachodem słońca, musimy poczekać jak będą wyglądały rozmowy, na które jedzie J.D. Vance i będzie również premier, premier z tego co pamiętam nie, Ministerstwa Zagranicznych Iranu, więc zobaczymy jak to, jak to się potoczy i rzeczywiście dojdzie do jakichś Konkretnych rezultatów. I stąd właśnie tak, może tak unikowo, ale, ale musiałem podkreślić, że kwestia Libanu może stać się tym elementem no, pobocznym. Nie wiem, czy w pewnym momencie Iran z tego nie będzie musiał przynajmniej na chwilę zrezygnować. Oczywiście on będzie głosił poparcie takie czy inne dla Hezbollahu, ale sam Hezbollah już twierdzi, że, że on się wypowie na temat na temat, na temat temat właśnie tego dwutygodniowego zawieszenia broni i, i, do, i, i pilnie obserwuje, jak to wszystko wygląda. Oczywiście wypowiedzi premiera Netanyahu są, nazwijmy to sobie, dosyć radykalne i być może że, że Hezbollah będzie próbował w taki czy inny sposób temu zapobiec. No ale on jest w tej chwili no, troszeczkę gorszej sytuacji, ponieważ jeżeli Iran, Iran przynajmniej na Chwilę powstrzyma swoje ataki do to, że z będzie sam. Yy, oczywiście jest to, nie jest to wcale powiedziane, że, że Izrael odniesie miażdżący sukces, zwalczając yy, jednak to bardzo silnie yy, ufortyfikowane i w dalszym ciągu dosyć liczne ugrupowanie w Limanie, ale będzie powodował po, po, po, potężne straty materialne, yy, będzie powodował yy, straty ludności cywilnej. My już mamy przecież kilkadziesiąt osób zabitych, to jest ponad tysiąc osób rannych, no są to są, to, są to dramatyczne liczby, a musimy pamiętać, że Liban nie należy to do państw, które liczy się w jakichś, nie wiadomo jakichś milionach. Jest to, jest to małe państwo, tak naprawdę, które, które w tej chwili przeżywa no, koszmar, co, co chwilę też kolejna wojna, jakiś najazdź się tam szykuje na to państwo. Panie profesorze, to wróćmy jeszcze na chwilę do e, Iranu, bo tak jak pan wspomniał, J.D. Vance jest w drodze na, na e, negocjacje. Jak pan wyobraża sobie, albo jak e, mogą wyglądać dalsze kroki. To znaczy, można sobie wyobrazić scenariusz, o którym mówił Donald Trump, że teraz Stany Zjednoczone będą pomagać w odbudowie Iranu, że będą kontrakty, że będą wielkie pieniądze do zarobienia. Czy po 40 dniach bombardowania Iranu, zlikwidowaniu, usunięciu najwyższych przywódców Iranu, można tak po prostu usiąść do stołu i zacząć rozmawiać o interesach? Jak Iran może że odebrać to, co się wydarzyło, jak państwa regionu mogą odebrać to, co się wydarzyło. No i czy tym atakiem Ameryka też nie obnażyła pewnego rodzaju swoich słabości? Po pierwsze, no, z wewnętrznego punktu, punktu widzenia, czyli z punktu widzenia sąsiadów Iranu, krajów Zatoki, no, zaatakowano no, w sposób dosyć drastyczny bazy amerykańskie na, na tych terytoriach. Więc tam nastąpiły te straty, które tam nastąpiły, to właśnie były związane m.in. z tymi bazami amerykańskimi na terytorium właśnie głównie Emiratów, prawda, to już tutaj Kuwait bardzo mocno został zaatakowany. Katar w tej chwili w, w, w ostatniej wypowiedzi Kataru, wolęgały na tym, że on żąda tak naprawdę reparacji wojennych, prawda, czy odszkodowań od, od Iranu, czy zażąda tych odszkodowań, nie wiadomo jak to będzie w ogóle wyglądało. Więc wydaje mi się, że e, e, sytuacja Iranu, mimo, że oczywiście jest e, dramatyczna, jeśli chodzi o sprawy takie czy inne, e, no w dalszym ciągu Iran jest specjalistą od, od niewygrywania wojen, ale, ale, e, ale z tworzenia chaosu. No I w tej sytuacji oczywiście, e, bo on ma bardzo złe w to chwili jest stosunki dyplomatyczne z wszystkimi krajami otaczającymi, czyli myślę tutaj głównie o Emiratach, Katarze i Kuwejdzie, no bo ten te państwa są bardzo, tak powiem, rozgoryczone. A z drugiej strony, no, ten, ten, ten chaos jest też widoczny, bo przecież uwidoczniły się bojówki proirańskie w Iraku i atakowały siedziby ambasady, no więc to wszystko jest, amerykańskie oczywiście, więc to wszystko jest ewidentnie bardzo skomplikowane. Rozmowy mogą być wyglądać w ten sposób, że jak to się mi będą owocne i zgodzono się na, na ich kontynuację, tak jak w przypadku rozmów rosyjsko-powiedzmy sobie ukraińskich. Hmm, rozumiem, ja, to teraz byłbym bardzo ostrożny i jeżeli dojdzie do w ogóle jakiegoś spotkania, to podejrzewam, że najpierw nastąpi jakiś protokół rozbieżności, bo to trzeba brać pod uwagę, bo jeżeli te, jeżeli te punkty, które przedstawił IRA, które są zupełnie inne i prawdopodobnie w większości przypadków nie do przyjęcia, no zostaną no, pewnie storpedowani, już zostały teoretycznie, jak Pędzi, Pędzi Biały Dom, odrzucone jakieś punkty, prawda, I, i, i zgodzono się na coś innego, więc prawdopodobnie to będzie rozmowa na tej sadzie, my mamy to, wy macie to i teraz się musimy na coś zgodzić. Byłby bardzo ostrożny też o, go, o tak mówię, kwestie odbudowy oraz korzyści ekonomicznej. Musiałby zmienić się rząd, a gorzej musiałby się zmienić reżim, który dopuściłby firmy amerykańskie, bo to bo tam taką wizję ma prezydent Trump, że będzie tak jak w Wenezueli. To nie jest Wenezuela. No właśnie. Panie profesorze, wracając do początku tego konfliktu. Rozumiem, że plan był taki, że uda się usunąć najwyższych przywódców Iranu. Na ich miejsce wejdą osoby bardziej prozachodnie, a jednocześnie społeczność poderwie się i poczuje ten, ten, nazwijmy to arabską wiosnę i rozpocznie się nowa era w historii Iranu. Dlaczego tak się nie stało? Dlaczego... Ludzie, którzy no, rozumiem żyli w, po, w jarzmie tego reżimu, nie poczuli takiej możliwości, że oto nadchodzą Stany Zjednoczone i pod ich egidą będzie można powrócić do, pamiętam te, te, te obrazki z lat 70. Iranu, że, że właśnie wraca ta swoboda i, i wraca ten liberalizm. Dlaczego tak się nie stało? Dlaczego ludzie stanęli po stronie reżimu? No, gdyby był iranistą, pewnie bym rozciągnął to no, dokładnie, ale ja popatrzę z punktu widzenia bardziej arabskiego, ale mhm. powiesz, że to nie byłaby arabska wiosna. Iran to jest zupełnie coś innego, to jest inna kultura, inne państwo, bo ludzie przez 47 lat praktycznie rzecz biorąc są pod y, zupełnie innym reżimem, reżimem. Y, religijnym. To jest coś, czego nie ma w innych krajach arabskich. To jest, to jest zupełnie coś, no coś nowego. Mamy praktycznie dwa pokolenia, które nie znają innego systemu niż ten reżim teokratyczny ajatollahów. To jest raz. Z drugiej strony, gdy nastąpiło te kilka takich, takich przebudzeń prawda, na początku, w pierwszej dekadzie tego tysiąclecia, teraz ostatnio, no to oczywiście Ameryka się w ogóle tym nie przejmowała i wtedy można, można było próbować zadziałać próbować tam ostrzec, próbować pewien, no wtedy, wtedy że tak zwany atak prewencyjny, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, nie zadziało. Część społeczności może by się zdecydowała, ale pan mówi o, o nowym reżimie, bardziej prozachodnim, to jest niemożliwe, bo w tej chwili to, co jest, co jest, te siły, które są u władzy w Iranie, nie ma dla nich jakiegoś, jakiegoś zastępcy, ani nie ma następcy w środku. Jeżeli opozycja została stłączona, ci, którzy wyszli na ulicę, część została wymordowana przez działania policji i wojska, część została Zamknięte więzienie, prowadzi się regularne egzekucje w, w, w, w, przeciwników reżimu, no a te egzekucje wyglądają w ten sposób, że się wiesza na dźwigu, tak żeby było widać, no więc no, no bardzo przepraszam, ale to, to trudno mówić że tutaj o jakiejkolwiek opozycji. Opozycja jest zagranicą, a opozycja zagraniczna bardzo często się nie liczy, bardzo mi cyklo, ale ja bardzo sobie cenię y, y, wygląd y, syna Szacha Iranu, On bardzo się prezentuje publicznie i nawołuje na te flagi w cesarskiej powstania i tak dalej, ale bez wsparcia no niestety wydaje mi się jednak z zewnątrz, w tej, w tej sytuacji jest to niemożliwe. Zbyt silna jest władza, nawet nie tyle duchownych, ale tych wszystkich, którzy ich otaczają. Ważnicy rewolucji, wojsko. Oni wszyscy mieliby wiele do stracenia, a tak naprawdę, jak się okazuje, usunięcie tak zwanych yy, głównych przywódców nie, nie oznacza niczego. Za chwilę przyjdzie następny. Yy, w tym obecny, obecny przywódca yy, jest prawdopodobnie się ukrywa. Wszyscy twierdzą, że być może jest tam w stanie śmierci, ta, ta, ta, ta. Nie wiadomo dokładnie. Obawiałbym się raczej, że on po prostu się ukrywa, bo niektórzy twierdzą, że on się po prostu boi pojawiać publicznie, żeby go nie usunięto. Ale tak naprawdę system sprawuje się dobrze. Minister Spraw Zagranicznych cały czas wygłasza takie czy inne te rady. Wojsko działa to, że usunięto szefa Służb Bezpieczeństwa Strażników Rewolucji, a niczym nie świadczy, bo za chwilę zrobił mu publiczny pogrzeb. Nastąpią, podejrzewam, jakieś takie poważne wystąpienia, demonstracje takie, Czy no, ale on już na pewno ma zastępcę. Więc tu byłbym bardzo ostrożny, bo póki ten, ten reżim funkcjonuje, jak funkcjonuje i ma, ma, ma wsparcie takie czy inne militarne, to, to, to niestety nie możemy myśleć o jakichś konkretnych zmianach. Poza tym oczywiście nie zapominajmy, że e, siły e, militarne irańskie zostały bardzo mocno nadwerdowane. To prawda, no ale coś im zostało. I to było widać zresztą, że przez te 7 tygodni jednak te, te rakiety balistyczne i drony latały we wszystkich możliwych kierunkach. I to było widać, że Iran w pewien sposób no, nawet się popisuje. No, uderzenie, na, uderzenie na Izrael ofiary, prawda, to śmiertelne na terytorium Izraela. To oczywiście możemy powiedzieć, że, jest, że państwo jest słabsze i tutaj i zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone twierdzą, że to my jesteśmy najsilniejsi i tak dalej, no ale ofiary były i odwet był i to jest dobrze widoczne, a to jest jeszcze dodatek nagłośniane przez bardzo silną propagandę wewnętrzną irańską. Z drugiej strony, jeżeli państwo jakieś jest atakowane przez wrogów zewnętrznych, to nawet osoby, które nie będą będą przeciwne reżimowi, takie ucinnemu, nagle, nagle poczują no, jakąś taką dziwną więź. Nawet to jest taka, nawet te jednostki, które nie są autorytarne, no, gdyby będzie się bombardowały ich domy, zginą ich najbliżsi, zginą ich krewni, którzy są na przykład w wojsku i tak dalej, no to reakcja nie będzie pozytywna. To panie profesorze, jeszcze na koniec, bo mamy jeszcze minutę, a chciałbym zapytać, jak na ten atak mogą teraz, na te na sytuacje mogą zareagować Arabia Saudyjska, Katar, czy one mogą poczuć, że Stany Zjednoczone jednak nie wystarczają co stanęły na wysokości zadania, żeby obronić te kraje, no bo rakiety spadały również irańskie na ich terytorium. Ja pamiętam, że wielokrotnie Donald Trump wolał wybierać spotkania z szejkami niż z przywódcami innych państw z innych części świata. Kłopot polega na tym, że już teraz eksperci z krajów Zatoki wypowiadają się bardzo gorzko. Twierdzą, że w tej chwili sytuacja powinna wyglądać w ten sposób, że to nie mogą być tylko rozmowy między Stanami Zjednoczonymi, a Iranem, tylko to musi być rozwiązanie globalne konfliktu. Pytanie brzmi takie, że gdzie są Chiny? Gdzie są Indie, gdzie są kraje Unii Europejskiej, które podpisywały z nami takie czy inne lukratywne kontrakty, ale trzeba teraz również pomyśleć o tym, żeby, żeby zapewnić bezpieczeństwo regionu, bo to nie są tylko, jak sam wspomniał zresztą ten przedstawiciel z, z, z Emiratów, to nie są tylko i wyłącznie kraje Zatoki, ale to jest tak naprawdę region globalnie, prawda? Bo to jest, to jest uderzenie w gospodarkę regionalną w gospodarkę światową. I tutaj w tym wypadku no, powiedzmy sobie szczerze, że punkt widzenia, spojrzenie, spojrzenie krajów Zatoki, niezależnie jak będziemy tutaj nazywali i kto w nich wchodzi, może być tutaj, jak to się mówi, trzeźwiejsze, złudzenia, które polegały na tym, że jednak natychmiast nam pomogą, obronią nas i tak dalej, jak się okazuje, nie zawsze nie zawsze się realizują. I tutaj tutaj podejrzewam, że to podejście w Zatoki będzie teraz, no, z nimi to sobie bardziej realistyczne i będą starały się uzyskać takie ciemne gwarancje, a przede wszystkim, no, będą będą liczyły na to, że uda się utrzymać to no, zawieszenie broni, bo każdy, każde uderzenie w te kraje to powoduje zniszczenie infrastruktury i po drugie uderza w ich gospodarkę. No to, co, Dubaj, raj, prawda, dla turystów i w ogóle inwestorów i tak dalej. No, nagle się okazało, że, że jeden Krusiutański konflikt powoduje olbrzymie straty, wszelkie, prawda? Gospodarcze, turystyczne, polityczne, no i przy okazji osłabia zaufanie do, no, do, naj do największego mocarstwa na świecie. Nie będziemy przeglądać się oczywiście tej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Przemysław Turek, arabista, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Panie profesorze, spokojnej nocy. Dziękuję jeszcze raz za tę rozmowę. Dziękuję również. Reklama.